Minęła szósta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki. Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Załamały się amerykańsko-irańskie negocjacje pokojowe. Odwołano lot J.D. Vansa do Islamabadu. CBA weszło do Ministerstwa Klimatu. Służby badają nieprawidłowości w programie Czyste Powietrze. Z powodu powikłań zmarło ponad tysiąc osób, zachorowało ponad miliona. Główny inspektor sanitarny podsumował sezon grypowy. Impas w amerykańsko-irańskich rozmowach pokojowych. Negocjacje załamały się jeszcze zanim w ogóle się zaczęły. Po tym jak Teheran przedstawił Waszyngtonowi wstępne warunki porozumienia, Stany Zjednoczone odwołały lot J Vansa do Islamabadu. Donald Trump przedłużył jednak rozejm, jednocześnie utrzymując blokadę irańskich portów.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 Zdecydował się na ten krok, by nie restartować konfliktu, który jest bardzo niepopularny wśród Amerykanów. Trump ogłosił, że jednostronnie przedłuża zawieszenie broni, ale zapowiedział utrzymanie blokady irańskich portów przez amerykańską marynarkę wojenną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na jednocześnie amerykański departament skarbu nałożył sankcje na kolejnych 14 podmiotów kluczowych dla irańskiego programu zbrojeniowego. To drugi etap zakrojonej na szeroką skalę operacji, która ma odciąć reżim w Teheranie od technologii niezbędnych do produkcji rakiet i dronów. Podejrzenie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych podstawą akcji CBA w Resorcie Klimatu, a chodzi o program Czyste Powietrze. Agenci działający na zlecenie Prokuratury Europejskiej zażądali dokumentów dotyczących tworzenia i wdrażania systemu dofinansowań od 2021 roku. Wskazane przez śledczych nieprawidłowości wcześniej wykryło kierownictwo resortu, podkreśla minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Na podstawą nadużyć były zmiany wprowadzone w programie w lipcu 2022 roku.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 Badacze z IPN-u odnaleźli nieznaną dotychczas zbiorową mogiłę ofiar rzezi wołyńskiej. Szczątki odkryto na terenie dawnego gospodarstwa Strażyca w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Jak mówi rzecznik IPN-u Rafał Kości Kościański, no historycy znali to miejsce. Znajduje się ona kilkanaście metrów od miejsca upamiętnienia, gdzie w 1992 roku przeprowadzono prace ekshumacyjne. Rzecznik ipn dodał, że wstępny etap odkrywania zarysów mogiły nie pozwala jeszcze oszacować jej dokładnej wielkości. Nie ma jednak wątpliwości, że jest to mogiła zbiorowa. W czasie II wojny światowej ukraińscy nacjonaliści zamordowali na Wołyniu i we wschodniej Galicji około 100 tysięcy Polaków taką liczbę podaje Instytut Pamięci Narodowej. Za zgodą Kijowa w kilku wioskach, w których dokonywano zbrodni trwają obecnie prace ekshumacyjne. To są aktualności jedynki Na w nich Watykan, który wspomina papieża Franciszka W pierwszą rocznicę jego śmierci Uroczystości zorganizowano w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie Tę świątynię najczęściej odwiedzał i tam spoczął Z Następca Franciszka Leon XIV nie uczestniczył w nabożeństwie, bo kontynuuje swoją pielgrzymkę w Afryce I Wystosował jednak przesłanie do wiernych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 Główny inspektor sanitarny podsumował sezon grypowy. Już wiadomo, że zachorowało ponad milion Polaków i z powodu powikłań ponad tysiąc osób zmarło. Doktor Paweł Grzesiowski podkreśla, że grypa to poważna choroba, która co roku atakuje około 10% populacji. Nawet jedna piąta z nich wymaga wizyty w szpitalu.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 Rywala Interów w finale wyłoni dzisiejsze spotkanie Atalanty Bergamo z Lazio Rzym. W pierwszym meczu był remis 2 do 2. Magdalena awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA w Madrycie. W swoim pierwszym spotkaniu polska tenisistka wygrała z Amerykanką Robin Montgomery 6-4, 6-3, a mecz trwał godzinę i 27 minut. Z kolei Magdalena French rozpocznie zmagania właśnie od drugiej rundy, bo zajęła w głównej drabince miejsce Amerykanki Amandy Anisimowej, która wycofała się z rywalizacji z powodu kontuzji nadgarstka. Reprezentant Polski w zapasach w stylu klasycznym Maribek Salimow zajął piąte miejsce w wadze do 63 kg na Mistrzostwach Europy, które odbywają się w Tiranie. Pochodzący z Czeczenii zawodnik przegrał walkę o brąz z Ormianinem Karanem Aslaninem 0-11. do O starcie Salimowa mówi wicemistrz olimpijski z Moskwy Andrzej Supron.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 Pierwsza połowa dnia w całym kraju pogodna. Później na niebie pojawi się więcej chmura. Miejscami niewykluczone są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni na Podkarpaciu przez 16 w centrum po 18 na ziemi lubuskiej. Odczuwalna będzie niższa, a to przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1006 hektopaskali.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 Martyna Podolska i Paweł Sztąpka. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polski Radio. Program pierwszy jest 15 minut po godzinie 6. Sygnały dnia. Środa, 22 dzień kwietnia, 112 dzień roku, do końca roku 253 dni. Słońce wzeszło o 5.24, już zajdzie o 19.46. Dzień potrwa zatem 14 godzin i 22 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego, o 2 godziny i 25 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin i minut 40. Imieniny obchodzą Agapit, Dominik, Gaja, Gajusz, Leon, Leona, Leonid, Leonida, Lucjusz, Łukasz, Soter... Strzeżymir, Teodor, Vanesa i Wirginiusz. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. A pytanie na dziś brzmi co ty słuchaczu w związku z dzisiejszym świętem dzisiejszym świętem robisz każdego dnia dla matki matki ziemi Segrekuję śmieci najczęściej, bo jest to moim zdaniem najłatwiejsza rzecz. Też nie użyłam za dużo wody. Ja nie rzucam śmieci na podłogę. Staram się sprzątać po sobie, po psie. A propos psa i innych tworonogów, wielonogów i beznogów, sprawdzimy dziś w sygnałach ile wydajemy na domowe zwierzaki. Na miesiąc to tak 120-150 zł. Żwirek, przyspaczki, paluszki. Mam dwa koty i psa, dosyć dużego, bo 30 kg. waży. Miesięczny koszt utrzymania tych zwierzaków to jest około 700 zł. Karma, leki, no i jeszcze weterynarz, jak wyglądają te nasze wydatki na zwierzaki, które bardzo często traktujemy i tak powinno być, jak no, kolejnych członków naszych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 To zdaje się na słodko, tak bardziej nie z keczupem, majonezem albo sosem tysiąca wys, który ponoć pasuje do wszystkiego. Wracając do pytania, które już padło przed godziną szóstą. Gdzie w Polsce? W Polsce zaznaczam. Proszę nie mylić z Belgią. Gdzie w Polsce można znieść najlepsze fryty. 22 139 2202 numer telefonu do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Nasi goście na temat tego, co na politycznej scenie. Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, będzie naszym gościem o 7.15. Godzinę później w rozmowie dnia Maciej Konieczny, poseł Razem. A pytania zadawać będzie w Państwa imieniu Grzegorz Osiecki 18 minut po godzinie 6 Ja nazywam się Daniel Wydrych Kłaniam się i zapraszam na sygnały No i ponawiam pytanie Gdzie w Polsce, gdzie w Polsce można zjeść Najlepsze fryty? Może chciałbym uczyć się Jesteś taka niezastąpiona Może nie pójdę więcej tam Wiesz, tak długo byłem sam Chciałbym, żebyś zaufała mi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 Stop. Fryty są taką przekąską, którą znamy od dziecka i po którą sięgamy do dzisiaj. Ponoć najlepsze są w Belgii i właśnie temat Belgii pojawił się tuż po godzinie piątej. Państwo strzelali, o czym dziś będzie w jedynkowym poranku. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o Belgię, albo diamenty, albo czekolada. No jak Belgia, to tylko i wyłącznie czekolada. Tam się jeszcze po, przy okazji pojawiło piwo, no ale to dopiero po 23.00. Nie piwo, nie czekolada i nie diamenty. No jak Belgia to wiadomo, że frytki, no przecież wiadomo, z majonezikiem takie, mmm, ale bym schlupał. Tak mi się wydaje, postawiłbym na frytki. To może frytki, bo każdy mówi, że frytki belgijskie są najlepsze. Polskie Radio Jedynka. No, a te najlepsze w Polsce gdzie są? Proszę dać znać, bo to jest taka prosta, tania i bardzo smaczna przekąska. Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu jedliśmy je po prostu z kaczupem, ale z czasem zaczęliśmy wybierać te z innymi sosami. Głównie za sprawą zagranicznych podróży. Nie tylko, nie tylko do Belgii. Jak jadę do domu, gdy czekam na pociąg, no to wtedy mam największą ochotę, żeby zapełnić swój głód. I z czym wtedy te frytki jesz? jest z Ketchup to musi być to, nie żadna sól, tylko keczup. No moim ulubionym sosem do frytek jest zdecydowanie sos tysiąca wysp. W domu też często robię. No zdecydowanie frytki z ziemniaków są najlepsze, ale drugą opcją, alternatywą są frytki z batatów, które też są dobre. Też sosem tysiąca wysp, on, on pasuje do większości rzeczy. Jakub Kuroń, bloger i szef kulinarny podkreśla, że wszędzie frytki smakują inaczej. Nam najlepiej kojarzą się oczywiście te polskie. Czym charakteryzują się polskie frytki tak naprawdę, tym, że są z polskich ziemniaków, że nie ma do nich jakiejś wielkiej filozofii? Po prostu wrzucamy je na gorący tłuszcz i czekamy, aż się, aż się usmażą i to jest chyba ich cały smak. Do tego sól, ketchup każdy ma swój ulubiony. Oczywiście to Belgowie uważają się za ojców frytek. Różnią się chociażby tym, że są smażone właśnie na tym łoju, nie w oleju roślinnym, są smażone dwa razy, są średniej grubości. Nie są takie najgrubsze, stekowe powiedzmy, ale są średniej, średniej wielkości, no i są podawane z całą gamą sosów i tu... Ketchup wcale nie jest takim podstawowym sosem, jest jednym z wielu wariantów i do tego dochodzi wiele sosów takich andaluzyjskich, jak z dodatkiem kary, czy po prostu majonez, który jest chyba takim podstawowym wyborem. W restauracjach fast foodowych z ketchupem i majonezem. Jak oglądam jakiś film ewentualnie, to tak nie wiem, średnio raz na dwa tygodnie w Stanach Zjednoczonych. Znaczy takie samo połączenie, ketchup i majonez, tylko mam wrażenie, że są bardziej zmodyfikowane, przez co są po prostu smaczniejsze. Rozgrzewam olej i rzucam... Ziemniaki na rozgrzany tłuszcz z solą albo z ketchupem? Nie, mm, ale ja czasami posypuję sobie papryką. Nie? Z patelni, jak to się mówi, tak? Albo z garnka na ziemniaków, nie te mrożone. Frytki różnią się grubością. Pomfrights czy też Shoestring Frights, czyli takie bardzo cieniutkie frytki, które dodaje się na przykład do steka, czyli posypuje się na wierzch cieniutkie, bardzo chrupiące kawałki ziemniaczków kilkumilimetrowe dosłownie, które kroi się no już najczęściej za pomocą tak zwanej mandoliny, czyli nie, nie posługuje się ręką, żeby każdy kawałek frytki jednak był identyczny, bo jak gdzieś tam za cienko pokroimy, to ona po prostu może się spalić, a inna może być surowa albo często podaje się, jeżeli ktoś lubi tatara, to proponuje właśnie spróbować tatara wołowego, właśnie na górze posypany tymi cienkimi frytkami. Też wymyślili, z tego co kojarzą Amerykanie, curly fries, czyli takie właśnie zakręcone frytki, które jeżeli to nie są przemysłowo produkowane frytki, to powinno zapomnieć o takiej specjalnej spirali wytwarzane frytki, które czasami obtaczane są jeszcze w specjalnej posypce, która sprawia, że są jeszcze bardziej chrupiące i do tego smakowe dodatki w postaci ostrej papryki, czosnku czy innych dodatków, na przykład oregano. Frytki podaje się również z octem. W e, byłych koloniach e, brytyjskich, prawda, no bo stamtąd się to wywodzi, więc na pewno Wielka Brytania, ten ocet słodowy jest dosyć charakterystyczny, który jeżeli chodzi o Polaków, to często jest taki, jest to szokujące, ale tak samo frytki z dodatkiem octu słodowego są takie dziwne, nie? Więc e, ja lubię od czasu do czasu przekąsić ale jest to specyficzne i wiąże się to, to też yy, z tym, że bardzo często takie frytki podawane są do fish and chips, czyli właśnie do frytek z rybą i ten ocet tam bardzo fajnie pasuje. To są te, które mi na ten moment przychodzą do głowy. Ponoć w Belgii są te najlepsze, a właśnie frytki były no, początkowo jedzeniem tamtejszych rybaków. Smażyli i okroili ziemniaki, kiedy rzeka zamarzała i nie było ryb. Rzeczy spakowane Włosy spięte, klucze zdane, idę wąskim korytarzem, coś dziwnego tu się zdarzy. Boys, bo już jesteście, Błażej Krośniewski. I... Dzień dobry. Sorry, na chwilę, dobrze? Mogę przeprosić was? Sorry, nad sorry. Na, najpierw głos naszego słuchacza, bo oni są najważniejsi. Nawet ważniejsi od was, od nas. I od frytek. O, tu bym się nie zgodził. A propos frytek, gdzie były najlepsze? Najlepsze frytki to były w latach 80. -tych. Przyczep to były frytki gdzieś na giełdzie, albo takim podobnym rzeczom. Pamiętacie te solniczki, to był taki słoik z przedziurawioną nakrętką. Tak i z, tej, z, tej, z tego słoika się sypał. Oby nie jest za dużo. Pod a, warunkiem, że w ogóle się sypała, bo ona lubiła zawilgotnieć, więc wtedy po prostu robiła się taka wielka bryła. Yy, nasz wydawca twierdzi, że redaktor Zieliński nie ma pojęcia, o czym mówię. Nie widział pan takiej solniczki? No, pana, ja na akcie urodzenia miałem jeszcze napisane Polska Rzeczpospolita Ludowa. A Fakt, jadne. faktem, że <laughs> chyba zostały po prostu. Ale, a dowód jaki pan miał? tej jeszcze dzieloną książeczkę? Nie no proszę pana. Żeby Soki zielonej no, i znaków szczególnych, nie no, ma? Dziecko, ja, ja, no tak, gdzie? Tak. Dobrze, to panu na, na razie dajemy spokój, chłopczyku. Yy, Boże już porozmawiamy o sprawach poważnych, bo jak się miało trochę <śmiech> ze skurniaków, to człowiek postanowił ulokować. No i jak ulokował w czymś, co nie jest objęte nadzorem KNF-u. To sobie, pluje, to, to sobie pluje w brodę i z taką plwociną chodzi, taką taką długą. Przepraszam za porównanie, ale rzeczywiście problem jest i to duży. A szczególnie problem mają ci, którzy inwestowali na giełdzie Zonda Krypto, bo wokół niej robi się coraz bardziej y, gorąco. To przypomnijmy, jest największa, bądź też była największa giełda kryptowalut w Polsce, natomiast w ostatnich tygodniach jej klienci zgłaszają problemy z wypłatami środków. Zgłaszają te problemy także nasi olimpijczycy, którzy w ramach nagród za Igrzyska dostali tokeny do tej giełdy i pewnie z tymi tokenami zostaną. Wczoraj z Krzysztofem Kuzakiem rozmawiałem, że jedna ze sportsmenek była na tyle przytomna, że od razu po tym wypłaciła sobie te pieniądze, no ale reszta czekała. No i, I może się nie doczekać. No właśnie. A jak wynika z danych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, już ponad 200 osób zgłosiło do Łokiku problemy z zonda krypto. Śledczy natomiast mówią o szkodach przekraczających 350 milionów złotych, a zatem sprawa jest coraz poważniejsza. A o tym, że ten okręt może faktycznie tonąć, świadczą też ostatnie ruchy osób, które zarządzają tą firmą, bo ostatnio na przykład rezygnację złożyła cała Rada Nadzorcza Spółki. Słyszymy też, że z firmy odchodzą kluczowi pracownicy. Natomiast prezes tej firmy w danym wczoraj oświadczeniu poinformował o zablokowaniu pracownikom dostępu do wewnętrznych programów, a niektórzy z nich zostali wezwani do zwrotu laptopów firmowych, co może świadczyć o tym, że ta firma de facto jest już w likwidacji. Już w likwidacji? Przynajmniej nieformalnie na razie. Mhm. Ale wszystko wskazuje na to, że ten okręt tonie. A co z tymi pieniędzmi, które ulokowali? Jakimi pieniędzmi? Na no no właśnie. Nie, nie było pytania. 6.31. Skrót aktualności Paweł Zieliński. Amerykańsko-irańskie negocjacje pokojowe załamały się jeszcze w ogóle, zanim się zaczęły Stany Zjednoczone odwołały lot od Jade Vansa do Islamabadu. Strona irańska zgodziła się na rozpoczęcie rozmów tylko pod warunkiem zawieszenia amerykańskiej blokady irańskich portów. Mimo to Donald Trump przedłużył rozejm. Podejrzenie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych podstawą akcji CBA w resorcie klimatu. A chodzi o program Czyste Powietrze. O nieprawidłowościach za czasów rządów PiS alarmowała minister klimatu Paulina henik Prowadzono mechanizm prefinansowania, bez jakichkolwiek osłon, niezbędnych celem ochrony beneficjentów. Badacze z IPN-u odnaleźli nieznaną dotychczas zbiorową mogiłę ofiar Rzezi Wołyńskiej. Szczątki odkryte na terenie dawnego gospodarstwa strażyca w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Historycy znali wcześniej to miejsce. Znajduje się ona kilkanaście metrów od miejsca upamiętnienia, gdzie w 1992 roku przeprowadzono prace ekshumacyjne. Główny inspektor sanitarny podsumował sezon grypowy. Już wiadomo, że zachorowało ponad milion Polaków, a wielu z nich wymagało hospitalizacji. Między grudniem a marcem 100 tysięcy hospitalizacji dodatkowych. Z powodu powikłań po grypie w tym sezonie zmarło ponad tysiąc osób. Niezwykły mural w centrum Goniądza przedstawia kulika wielkiego ptaka, który na siedlisko wybrał sobie nadbiebrzańskie rozlewiska. Bardzo śliczny. Chcieliśmy uświadomić i zareklamować tego kulika, który tutaj występuje. Jeszcze w latach 90. nad Biebrzą było ponad 100 par kulika wielkiego, a teraz zostało ich tylko 20. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o siódmej. Pogoda. Redaktorze, ma pan coś do pisania? Co? Przyda się panu. Tak. Mhm. Ale, ale to okay. sprawdzam. Okay, okay. Pan wielokrotnie sobie notował coś na, na lekcjach, prawda? Dobrze, że pan Na z... lekcjach nie na lekcjach. Tak, i na lekcjach. Ja cały czas notuję. Dobrze, to mam do... mhm. dla pana wyzwanie. Za chwilę pan Zdzisław. Wczoraj rozmawialiśmy na temat tego, co już kwitnie, mhm. prawda? No i to razem z Justyną Golonką wstawialiście, że... Wiśnie. Tak, Wiśnie, ale nie tylko. Mhm. I bardzo proszę, teraz pan Zdzisław zacznie wyliczać... Ten dźwięk ma 19 sekund oh. i zobaczymy, ile uda ci się zapamiętać, ile uda się zapisać z tego, co pan Zdzisław, nasz pogodny, wymieni. Gotowy? Dawaj. Trzy, dwa, jeden, start. Kwitną czereśnie i morele, brzoskwinie, grusze, zaczynają jabłonie, pożyczka czarda, kwitnie czeremka, a w ogrodach przydomowych szaszanki, fiacenty, fiołki wonne, białe, fioletowe żonkile na łąkach pastwiska miszek lekarski. No i co panu się udało zapisać? Proszę pana raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie, ale ja nie pytam pana. Proszę pana co... Czereśni, Morele, Brzoskwinie, o. Yy, o, no. Grusze, Jabłonie, Czeremcha, Fiołki Wonne, proszę pana, żonkile, Morele... Były już. Były już. Były już. Świetnie. Bardzo Aż tak bardzo kwitną, że jeszcze raz trzeba. No kwitną, kwitną, szanowni państwo. Natomiast tej nocy no, mieliśmy przemrozki. Takie, takie bardzo poważne, bo miejscami temperatura spadła nawet do minus 6 przy gruncie. No, wychodziło się z domu, to się czuło. No, się czuło. Sadownicy i ogrodnicy mają problem niemały. Dzień dobry, Iwona z Udyni. U nas minus trzy i stopnia. Bardzo zimno. Piękne kwiaty, piękne jaskry pomarzły. Pozdrawiam. Kolejna noc, Szanowni Państwo, to są dobre wiadomości. Kolejna noc już bez przymrozków, a w ciągu dnia od 13 stopni na Podkarpaciu przez 15-16 w centrum do 18 na ziemi lubuskiej. To jest tak, pierwsza połowa dnia w całym kraju słoneczna, później na niebie pojawi się więcej chmur, miejscami niewykluczone przelotne opady deszczu. To jest polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia i 6.35, zatem sprawdźmy co wydarzyło się. 22 kwietnia, kalendarz jedynki. Imię i nazwisko? Witold Bronisław Pyrkosz. Bronisław po matce mojej matki. Zawód? Wyuczony i wykonywany, obecnie emeryt, aktor. W 2017 roku zmarł Witold Pyrkosz, aktor filmowy, teatralny i dubbingowy dość głośny paliwożerny o względnej trwałości. Częste wycieki z mostów napędowych. Hamulce również nie były mocną stroną, ale nadal był nowocześniejszy niż wiele pojazdów produkcji wschodniej. W 2002 roku zakończyła się produkcja samochodu osobowego Polones. Uznano za konieczne ponowne rozpatrzenie programu energetyki nuklearnej w Polsce. Wzięto również pod uwagę wątpliwości i uwagi wyrażane przez społeczeństwo. Trudno w tym miejscu nie przypomnieć, że jeszcze trzy tygodnie temu milicja pobiła uczestników manifestacji domagających się zaprzestania budowy elektrowni atomowej w Klempiczu. W 1989 roku rząd Mieczysława Rakowskiego wskutek protestów społecznych podjął decyzję o rezygnacji z budowy elektrowni jądrowej Warta w wielkopolskim Klempiczu. Marysiu, Marysiu, czy to nikomu nie wdało się podejrzane? Czy nikt Marysi nie śledził? Czy nikt nie szedł za Marysią? Nikt nie patrzył? Nie, dlaczego? Marysiu, przecież ja muszę utrzymać swoje doświadczenia w największej tajemnicy. W 1973 roku odbyła się premiera komedii Poszukiwany, poszukiwana w reżyserii Stanisława Barei. Zabalasz się, słyszę twój trochę starań i świat jest nasz. W 1955 roku urodziła się Izabela Trojanowska, aktorka i piosenka. Obenheimer był w młodości związany z lewicą. żona i cała rodzina poza nim, braci i tak dalej byli komunistami. I jest wielką zagadką, dlaczego Gross akurat jego wziął na Kierownika z projektu. W 1904 roku urodził się Robert Oppenheimer, amerykański fizyk jądrowy, nazywany ojcem bomby atomowej. Zmarł w 1967 roku. Kant uważa, że człowiek ma być istotą moralną, ponieważ w każdym z nas dochodzi do głosu imperatyw kategoryczny, a więc poczucie obowiązku. W 1724 roku urodził się Immanuel Kant, niemiecki filozof, wykładowca akademicki, profesor logiki i metafizyki na Uniwersytecie Albrechta w Królewcu. Jeden z najwybitniejszych reprezentantów oświecenia. To jest Polskie Radio, program pierwszy i warto słuchać programu pierwszego. Szanowni Państwo, ja przyznaję się, że tydzień, dopiero na, tydzień temu, dopiero na dworcu centralnym w Warszawie, kiedy mieliśmy tam audycję, usłyszałem po raz pierwszy właśnie w jedynce piosenkę, która miała swoją premierę we wrześniu 2025 roku. Co się stało, że ja do tej pory tej piosenki nie słyszałem? Nie wiem. Ale warto zagrać jeszcze raz. Damiano David, pan jest Włochem. Pani Tajla jest piosenkarką z RPA i amerykański muzyk Nile Rogers stworzyli coś takiego. Tyla i Nile Rogers, czyli takie włosko amerykańsko południowoafrykańskie porozumienie na muzycznej scenie, jakby nie patrzeć. Teraz będzie o innym porozumieniu, w zasadzie tego porozumienia jeszcze nie ma, Porozumienia na Bliskim Wschodzie. Michał Strzałkowski jest razem z nami. Witaj Michale. Dzień dobry. Wczoraj w Sygnałach rozmawialiśmy na temat negocjacji pokojowych amerykańsko-irańskich i one, one się załamały. J.D. Vance nie poleciał do Islamamadu. Jak słuchaliśmy naszych aktualności wiemy, że ten lot odwołano na wiceprezydenta. No ale tak, są dwie wiadomości. Zła i dobra. Zła to jest ta, że te negocjacje się załamały, a ta dobra... Że nie doprowadziło to do wznowienia walk na Bliskim Wschodzie, że mamy przedłużenie tego rozejmu. Tak naprawdę rzutem na taśmę przecież ten rozejm wygasał w nocy z wczoraj na dziś, a Donald Trump po 22 polskiego czasu poinformował wpisem w mediach społecznościowych, że rozejm zostaje przedłużony i to jednostronnie, czyli Amerykanie o tym zdecydowali, że rozejm przedłużają. Stąd podejrzenia ekspertów, że jednak te negocjacje tak absolutnie do końca się nie załamały, bo to co się działo wczoraj to było były gorączkowe telefony wykonywane przez, tak pisze prasa pakistańska, przez dyplomatów z Pakistanu i do Waszyngtonu, i do Teheranu. Próba utrzymania tego rozejmu, próba przedłużenia tego rozejmu, no i próba doprowadzenia do tego, żeby te negocjacje, które się toczą, tak powiedzmy, nazwijmy to potocznie telefonicznie, zdalnie, na odległość, żeby one się zamieniły w negocjacje prowadzone w Islamabadzie, w stolicy Pakistanu, żeby tam się fizycznie pojawili negocjatorzy amerykańscy i irańscy. Do tego się doprowadzić nie udało, ale, no ale gdzieś te kanały prawdopodobnie łączności nie zostały zerwane i ta nadzieja na to, że się do tego spotkania uda doprowadzić za kilka dni może, jest, skoro rozejm przedłużono, więc to jest na pewno rzecz optymistyczna, choć jak się popatrzy na giełdy azjatyckie, one dzisiaj wystartowały na minusie, jakby raczej się skupiając na, tym, na tej złej wiadomości niż na tej wiadomości dobrej. Rynki towarowe, rynki ropy też na razie jakiegoś optymizmu nie wykazują, no ale... Wydaje się, że te negocjacje tak naprawdę muszą mieć miejsce, bo strony są bardzo mocno wojną zmęczone. Yy, tylko że Amerykanie próbują zmusić Iran do całkowitego ustępstwa, a Iran do tego się zmusić yy, nie chce się dać do tego zmusić. Marcin Krzyżanowski, Iranista z Uniwersytetu Jagiellońskiego przypomina, że Iran tak naprawdę nie jest tak słaby w tych negocjacjach, jak próbuje o tym przekonywać amerykański prezydent Donald Trump.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 Natomiast amerykański pułkownik w stanie spoczynku Jack Jacobs, który jest ekspertem w dziedzinie wojskowości, podkreśla, że tak naprawdę to obu stronom zależałoby na tym, żeby już tę całą Bliskowschodnią awanturę zakończyć. We have to remember that both sides... To Trzeba pamiętać, że obie strony chcą już tę wojnę zakończyć. Oczywiście każda z nich wolałaby, aby to było na jej warunkach, ale administracja Trumpa ma coraz większy problem wewnętrzny. Zbliżają się wybory połówkowe do kongresu, a wojna z Iranem jest w Stanach Zjednoczonych bardzo niepopularna. Ludzie myślą o niej już tylko jako o przyczynie wysokich cen paliw. Iran natomiast jest mocno zniszczony. Przedłużenie rozejmu jest więc na rękę obu stronom. Mam nadzieję, że to pozwoli też osiągnąć trwałe porozumienie. Obie strony wydają się być ku temu tak naprawdę mocno zmotywowane. Tylko, że oczywiście trzeba tutaj ustępstw z obu stron, a na razie obie strony są na takim etapie, gdzie nie chcą ustępować absolutnie, e, ani na centymetr i usiłują wymusić na drugiej stronie ustępstwa. No ale tak się że zaczynają negocjacje, a potem się powoli ustępuje, ustępuje, ustępuje. Oby tak było. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję za tę wyczerpującą relację. Tak czy inaczej, szanowni państwo, mamy w amerykańsko-irańskich rozmowach pokojowych impas na razie, ale w tej sprawie oczywiście będziemy się Przyglądać Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 14 minut, godzina siódma. Trzymam klucz do sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra i dyn. Ty i ja, nie będzie z tego nic, ja nie ufam Tobie, a Ty nie ufasz mi, więc nie mów mnie. To daleko w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafił Pogoda przyjdzie piękna jak początek Krzysztof Zalewski śpiewał nam 100 lat, składał wczoraj życzenia. Radiowe jedynce dziś zaśpiewa pani Katarzyna. Urodziny Jedynki. Stulecie polskiego radia. Happy birthday to you. Happy birthday to you.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 Jaki jest powód? To trzeba tak, świętować. I to prawda? wyjątkowy jubileusz. Grzegorz w w naszym studiu, yy, ma dwa sondaże i nie zawaha się ich użyć. Tak, jeden sondaż, Dziennik Gazeta Prawna. Yy, na ile ufa pani Trybunałowi Konstytucyjnemu? I nie ufa 56%? Ale zaraz, tylko pani czy pan też? No pan też, no już tak nie będziemy się rozdrabniać, nie? a 31% ufa, czyli generalnie większość nie ufa, tak wynika z tego sondażu. Na Onecie, sondaż inny, czy poparłby pan, pani, specjalnie dla pana to przeczytałem teraz, nową inicjatywę polityczną Mateusza Morawieckiego, na przykład opartą na jego stowarzyszeniu i takie poparcie zadeklarowało, potencjalne poparcie oczywiście, 26%. Ale to nie oznacza poparcia 26% w takim sondażu tradycyjnym. Nie, no hmm. bo tutaj, bo to jest pytanie, hmm. tu nie pytamy o inne partie, to prawda, tak? prawda, no Po prostu właśnie. No pytamy, także celnie pan zauważył. Bo w innym sondażu Rozwój Plus zdobywa 5%. No coś pięć, tam miał, tak, tak. Czyli a w jeszcze innym coś było 18%, hmm. bo to wszystko takie... Umówmy się, że te sondaże, do, dopóki tak no naprawdę tak. Nie, to, to się nie stanie i ludzie nie staną przed faktycznym wyborem, to są średnio warte. Yy, z ciekawych rzeczy na pewno są ceny paliw, bo to media podbijają, yy, że już poniżej 6 zł benzyna, więc myślę, że to warto. No tak, ale wiesz, no, w związku z tym, że te, te, z te, te, te, te rozmowy się załamały, też nie wiadomo. Bo no Michał wiem. Strzałkowski mówił przed chwilą, że na, na giełdach to jakiegoś optymizmu nie ma. No, Ale dzisiaj jeszcze, dzisiaj jeszcze jest Ponis, poniżej 6 zł. Mhm. Bo to w gazecie wyboczej, ale tak samo poniżej z kolei nieoptymistycznie. Będą kolejne cięcia. Chodzi oczywiście, albo nie Albo oczywiście niestety o NFZ. I prawdopodobnie będą e, cięte zabiegi zaćmę, e, Więc jeżeli ktoś e, się kwalifikuje, to lepiej, żeby się śpieszył. Ależ ma się pospieszyć, jak jest w kolejce. Nie da się tej kolejki, nie? Jakoś tak. Ostatnio były takie jakieś przypadki, media pisały. Jakieś tak? tam jak może... senator nie pamiętam. Przyspieszył. Aha. Ale potem się okazało, że on nie był w kolejce. Tak, nie był. Nie był no. w kolejce, bo on przed tylnymi drzwiami, a tam kolejki nie było. No, po, po pierwsze nie był w planowanym zabiegiem. Co no dobrze. Y Rzecznik rządów Rzeczypospolitej, rekonstrukcji nie planujemy. To chyba nie jest zaskoczenie, a może jest. Nie jest. Jedynka Polskie Radio. A czy gość będzie zaskoczony jakimś pytaniem? Postaram się, bo gościem Jacek Karnowski, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Koalicja Obywatelska. Już o 7.15 zapraszam Grzegorz Osiecki. Za 8.07. Remember that You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. as you're.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 Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja. Cztery pory roku. Zamiast ruchu kanapa i ekran...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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Poranne godziny szczytu w województwie małopolskim. Już zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa oraz nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic. Podobnie na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie oraz na krajowej 94 przed Krakowem od strony Olkusza i od strony Wieliczki. Na autostradzie A4 uwaga w województwie podkarpackim pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód a Rzeszów Północ. Na kilometrze 571 zablokowany jest jeden pas w kierunku Korczowej. Tutaj ciężarówka uderzyła w bariery. Poważny kilkukilometrowy korek na ekspresowej ósemce w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta, jak zwykle o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Zakrokowana jest także droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią Piasecznem a Warszawą oraz e, krajowa 7 niedaleko Dziekanowa Leśnego, a także Łomianek. W w Pomorskim także już obserwujemy sporo porannych spowolnień i porannych korków, chociażby na obwodnicy Gdańska, pomiędzy węzłami Gdańsk-Południe, Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port. Podobnie na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na drodze krajowej numer 22 w Malborku i na obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Jak zawsze czekamy na wieści z kierownicy od państwa 22 513 1111 11 to nasz numer.